Moje oczy wiele widziały oślepiających rzeczy i rażących starzeń. Moje uszy wiele słyszały słowo o dźwiękach, po których bębenki pękały. Wciąż słyszę Dopóki ciepłe serce i w niemi iskrzy przekonanie. spokój zna Czas na Nocną Polskę. Adam Krynkiewicz, Bartek Machajewski, Tomasz Żąda. Witamy. Przed nami dwie godziny z polską muzyką. Rozpoczęliśmy od nagrania Szaty Kuś, to jej nowa piosenka Wracam. Zresztą Szata Kuś, ile ktoś nagrywa coś nowego, to pojawia się również tu w Nocnej Polsce. Za chwilę Ewelina Ros i też jej nowyutka piosenka, ale zaraz potem goście.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 w tym studiu goście Dariusz Kozakiewicz, Łukasz Drapała. Dzień dobry. Dzień, dzień dobry. dzień dobry. Pomyślałem sobie, że dziś porozmawiamy nie tylko o perfekcie, e, ale od perfektu, skoro nieskończoność w waszej nowej piosence, no to sprawdźmy, jakie były początki tej nieskończoności. Płaczewka. Was wtedy jeszcze z Perfektem nie było. To pierwszy singiel Perfektu. Tak, tak, mnie nie było jeszcze. Ja ledwo na świecie nie było. Byłem. Natomiast ja, ja, ja kibicowałem zespołu, zespołowi, dlatego, że, że jak Zbyszek, Zbyszek montował zestaw, to właśnie ta słynna sala 06 mm -hmm. w Stodole tak była w zasadzie takim, taką studnią, studnią talentów i, i, i robienia programów różnych kapel. Tam, tam na przykład no, zespół Perfekt, owszem, ale jeszcze inne No, no Madame miała. później na przykład. No na przykład, tak. Mhm. tak. No, to były takie słynne sale w klubach studenckich, choćby w Rivierze piwnica, w której przecież też sama masa gwiazd zaczynała, szczególnie takich pankowych bardziej. Łukasz tak. 4 lat? No ja właśnie wtedy miałem chyba. Nie, yy, to wyszło w 81. 80. 80, bo to, o właśnie, czyli ja jeszcze nie byłem na świecie. Właśnie, to jest, to. Ja, to byłem, jest ja byłem w tak, w planach, więc tak. To jest ciekawostka, naprawdę. To tak. jest nie powiedz mi, Zanim powiemy troszkę więcej, ale muszę zadać pytanie, dlaczego jest Perfekt i Łukasz Drapawa? Wiesz co, dlatego żeby oddać szacunek temu wszystkiemu co było, dlatego żeby nie było pytań o Grześka Markowskiego, którego nie da się zastąpić, można być ewentualnie tylko w jakiś sposób następcą i odcze od od odczepić ten rozdział mm -hmm. od tego to, co było wcześniej. I, I tak właściwie to chyba tylko na tym to polega i aż na tym. Nie chcieliśmy mieszać dwóch wartości, bo jest przecież tutaj zespół perfekt, Jest prawie cały skład, który grał z Grześkiem. No Krzysiek mhm. Patocki jest, tak? Dodatkowo jeszcze na perkusji. Ale doszedłem ja na, na wokal. Nie było w tym zespole takich przebojów właśnie przez te ostatnie 45 lat, że wokaliści się zmieniali, że tutaj mieliśmy Fila Collinsa i Pitera Gabriela i tak mhm. dalej, czy, czy inaczej. Tutaj Grześka nie da się zapomnieć, ja go cały czas mam w sercu, cały czas mam w uszach i, i aby oddać i szacunek i odciąć e, pewną historię, albo inaczej, ją oddzielić, bo nie odcinać, bo, bo, bo wiesz, to jest pewnego rodzaju kontynuacja, zdecydowaliśmy się na delikatną korektę e, w nazwie i myślę, że to jest po prostu fair i w porządku i w stosunku do, do, do, do fanów i dla nas samych. Poza tym, już mi się wydawało, ja nie miałem żadnego co, że się wydawało, że, że, że, że będzie lepiej, jeśli właśnie będzie, będzie uczciwie, uczciwie, uczciwie w, lepiej, a. tak. Tym bardziej, że, że Łukasz wtedy oczywiście i w dalszym ciągu ma swoją, swoją własną karierę artystyczną, więc to absolutnie nie przeszkadza, a pręd pomaga. Znaczy na koncertach jest tak, że... Słuchaj, <śmiech> ja że to jest podał. Zespołem mu ten pan wstecz. Ale on cały czas nie, pracuje nie, nie. nad swoimi piosenkami. Tak i wcześniej je miał, także tu także nie było wątpliwości, nie, było, nie Tylko to jest jakby osobna to... historia, to jakby nie mieszamy ta, ta, dwóch, ta. dwóch rzeczy. Chcemy też, żeby ludzie, którzy przychodzili na Perfekt i u każda parę spodziewali się raczej repertuaru, repertuaru Perfektu. Również przecież pracujemy nad nowymi utworami, więc yy, i pod tym szyldem. Więc Ale... jakby skupiamy się na tej naszej wspólnej twórczości tutaj, na tych koncertach. Nie dodajemy moich solowych, jeżeli do tego dążę... Pozwólcie, to tutaj... że ja dodam tak. dzisiaj w audycji. Dobrze, dobrze, dobrze, z wielką przyjemnością No dobrze, to był twór, którego nie może zabraknąć Bo to właściwie podstawa i pretekst naszej rozmowy Jakie znaczenie ma ta liczba pi w tym utworze? No nie będziemy powiedzieć, ja ja bo tu nie ma. No, tak. <grym> nie ma. no to oczywiście trzeba by jego zapytać. No, ale już ja tak nie tłumaczył wszystkim... troszkę. Te, no, to, jest... to znaczy, wiesz co, on nie tłumaczył, o co chodziło w samej liczbie pi. My to odbieramy sobie to na tej zasadzie, jak kiedyś Steven Tyler, Zero Smith powiedział, że tekst jest dokładnie o tym, co, o czym chcesz tak jak go rozumiesz. I tutaj każdy z nas odbiera to inaczej. Niektórzy odbierają to jako pewnego rodzaju symbol, niektórzy jako nieskończoność, niektórzy jako interpretację dowolną jednego faktu, bo każdy z nas ma przecież opinię. Więc jeżeli państwo odbierają to w, tak jak państwu serce podpowiada, to na pewno jest to prawda. Ja to odebrałem jako nieskończoność, bo sam, dlatego to był pierwszy utwór Perfektu tak. i potem jest ten, który wskazuje, że ten zespół jest ciągle, będzie grał jak to wielka orkiestra. Odebrałeś to, to idzie tak, dłużej. rodzaj nieskończoności. Nie, tak, no rozumiem. Miałeś to tak, najpiękniej. Tak. <laughs> Ale na swój sposób. Super. <laughs> natomiast, natomiast na pewno to nie jest, nie te, nie jest tekst o miłości, tylko mhm. raczej o właśnie o relacjach tak jest. między ludźmi, tak. między no, jakimś światem, powiedzmy, albo, albo światami, albo, albo ludźmi. To jest, to jest właściwie chyba przesłanie tego tekstu. O porozumieniu, o dialogu, Wiesz o takich deficytach dzisiejszych typowych. Bo żyjemy w, trze, w czasach, wydaje mi się, że to nie dotyczy tylko naszego kraju, ale takich, wiesz, takich e, produkowanych podziałach <grym> wiesz, na siłę. Aby, bo bo ja. przecież podzielonymi łatwiej się zarządza. I mówię tutaj o, o tym, że powinniśmy na to uważać. Bo tak rozmawiałem z Jackiem, bo, bo właśnie ta historia jest taka, że Jacek zadzwonił. Mówi, co czujesz, jak nucisz sobie tę mel melodię? Co, co czujesz, jak, jak ją sobie nucisz i o czym mogłaby być ta piosenka. I dokładnie powiedziałem to, co przed chwilą, o tym dialogu, porozumieniu, że mam tego dosyć, co się dzieje, że wiesz, w sieci dzieją się takie dzisiaj rzeczy, że ja piszę coś o meczu Barcelony, a w komentarzach leci na parzanka o, dotycząca polityków, którzy się w ogóle nie pojawili w tym poście. I zauważyłem, że to mu za daleko, wiesz, rodziny się kłócą, wszyscy się dzielimy, apelujemy tym utworem o rozsądek, wiesz. Wiesz co, dla mnie generalnie media społecznościowe są czymś, co nas zabija wie na wiele sposobów, zupełnie nieświadomie. Masz rację, wiesz, w ogóle gdyby nam odłączyć internet, to naprawdę łatwiej by nam było chyba wszędzie, bo na przykład potrafilibyśmy wyjść na ulicę, ja uważam, To jest obecnie ciężkie uzależnienie. No i tak. Na co robimy, jak wsiadam do pociągu? Od razu. Telefon. To, i, to się no tak. zaczyna, I to się zaczyna już od, od, od, od właśnie dzieci, mhm. od 5-6-latków, tak. które już są uzależnione ciężko mhm. od tego. I to, I to nie jest dobre. To, nie wiem, czy my to powstrzymamy. Pewnie nie. Ale, ale to strasznie uzależnia. No, to jest niestety konsekwencja wychowania swobodnego, bez kontroli. Rodzice wolą powiedzieć, a weź ten telefon, zajmij się sobą. No tak, no tak, wiesz. Tak, tak. No, ale ten to jest dostęp... szeroki temat. Tak, to jest bardzo szeroki temat, bo akurat tutaj on jeszcze dotyka tego, o czym mówiliśmy. Wiesz, że tutaj jakby to nie jest tylko kwestia tego, że, że, że się sami psujemy, ale też jakby m, wiesz, w morzu dezinformacji nie wiadomo, co jest informacją. Mhm. I, i dzisiaj, dzisiaj jest taka sytuacja, że nie wiadomo, czy człowiek niedoinformowany wie coś lepiej niż ten, który ma tych informacji dosy, dosyć dużo, ponieważ nie wiemy, co jest prawdą w tym internecie wiesz, i, i, i dajemy się tym sterować. Napuszczamy się na siebie. O tym jest ten utwór, więc więcej, abyśmy jednak zaczęli siebie szukać nawzajem, bo jak, jak człowieczeństwo zniknie, to po co to wszystko, wiesz? Po co? To, Zaczamy... żeby, to żeby tej dezinformacji nie było, to powiedz, jak to się stało, że był casting? Darek nie, Lukaszny. nie, no, bo jest ta teraz, teraz zapomnijmy o tym, jak wyjdziemy, powiedz. Nie, Boże, ja zawsze mówię, że odrobinę szczęścia zawsze, zawsze, zawsze się przydaje. Ja Łukasza spotkałem, myśmy się wspólnie spotkali na, na koncertach takich właśnie, gdzie graliśmy kowery Jimi'ego Hendrixa i światowe, rokondelowe historie. I, I tam y, ja zwróciłem na niego uwagę, że to jest koleś, który naprawdę znakomicie śpiewa, y, świetnie, świetnie jakby reaguje na to, co się dzieje na scenie, czyli na dźwięki i rzeczywiście ma tą taką charyzmę, jak to się mówi. i ma. Kapelusz jeszcze ma. Nie, nie, myśmy zaczęli rozmawiać nawet w garderobie, czy, czy, czy nie, nie powinniśmy wspólnie coś, coś zrobić. To było, to było, to było takie no, zupełnie na luzie. I w ogóle nie myśleliśmy Jeśli... wtedy o Perfekcie, nie? No, tak, nie, nie, my, nie myśleliśmy. Ja spotkałem się z Agnieszką Jaworską, która 16 lat prowadziła zespół Perfekt i uważam, że ona jest, ona jest bardzo tutaj m, ważną, ważną m, do tego, co się stało, czyli do rektuowania zespołu, bo uznaliśmy, że jest to możliwe, no ale zapytałem kto, kto, kto będzie zastępował Markowskiego, więc wiem, że jest, jest człowiek, nazywa się Łukasz Lapała, znamy się trochę, więc myślę, no i po prostu konie poszły, to się mówi i Łukasz sądził, że to chodzi o jeden koncert, a nie o, o, o to, że przystąpił do zespołu i tak się zaczął. Tak w pierwszej reakcji, ja myślałem, że chodziło o jakiś koncert, wiesz, jeden mm. taki, że mówię, jasne, możemy przecież wystąpić, to przygotujemy sobie materiał, spotkamy się. Do, do zadzwoniła do mnie moja żona z tego spotkania z Agnieszką. Mówi, nie Łukasz, oni chcą, żebyś przystąpił do zespołu. I ja wtedy, wiesz, to było chwila i ja mówię, dobra, okej, okay, ale co z Grześkiem? Jak jego reakcja? Dowiedziałem się, że w porządku, że on jest za. I, Ale spotkaliście się z nim? Nie, nie, nie. Kontaktowaliśmy się pośrednio. My się widzieliśmy raz w życiu tak naprawdę z Greckiem. Bo ja myślę, żeby my się spotkali jeszcze. Yy, wiesz, nie było do tego sposobności, bo od razu rzuciliśmy się do pracy. Wiesz, jakoś tak. Nie sądzę, że to wymaga jakiegoś ciśnienia i specjalnych, umawianych randek. Do, i, I tak do tego dojdzie. My w ogóle z Grzeskiem mieszkamy niedaleko <grym> siebie. Jeździmy na urlopy w te same miejsca. Mniemy się na pewno, wiesz. Ale, ale tutaj jakby to było dla mnie ważne. Najważniejsze było to, co na to Grzesiek i jak ta sytuacja wygląda. Czy to jest czysto. Kiedy dowiedziałem się, że jest OK. To jeszcze jedna taka pytanie, które potem, potem Darek mi 1 kwietnia to obiecał i się zastanawiałem długo, czy to jest prawda, kiedy zapytałem, a czy będziemy robili nowe utwory? No i 1 kwietnia Darek mi obiecał, że tak i potem ja tydzień nie wiedziałem, czy że to jest drzałem. prawda. Tak. No i na szczęście mamy ten nowy utwór. Także zastanawiałem się krótko, ale, ale to chyba państwo rozumieją, że jak dzwoni Perfekt i pyta, czy się nigdy nie przystąpi. Ja właściwie cały czas myślałem tylko o zespole Perfekt i, i, i o Grzegorzu i właściwie widząc jego i znając go dobrze, te, te piosenki powstawały. Natomiast jeśli chodzi o kompozycję, bo to głównie chodzi o, o to, żeby napisać coś, co, co będzie jakby bliskie Łukaszowi. I tutaj, I tutaj miałem trochę dylemat, czy ja, czy ja dam radę, czy to może trochę nie za wcześnie. Trochę się bałem, a poza tym to jest ogromna odpowiedzialność. Masz reaktywację kapeli z nowym człowiekiem na froncie, no więc ludzie będą oczekiwać czegoś, właśnie czego. I każdy czegoś innego. Każdy pewnie czegoś innego. I czy, I czy podołamy stworzyć taką piosenkę, która, która nam coś przyniesie. Prawda? No ja zakochałem się w tym utworze od pierwszego, że tak powiem, wejrzenia. Długo umawialiśmy się na randkę z Darkiem, żeby pokazał mi to, co ma tam w kieszeni. Ale przyjechał do mnie i to, był pierwszy, to była pierwsza propozycja, jaką pokazał. Jeśli chodzi o melodię i, i akordy. I siedzieliśmy tak przy stole, mówi, no pokaż. I Darek zagrał i mówię, mój Boże, przecież to jest to, czego, czego właściwie oczekujemy. To jest, to jest super numer, idźmy z tym dalej. I, nie zastanawialiśmy się. Pojawił się Jacek Cygan, napisał przepiękne słowo po wspomnianej rozmowie. Po kilku dniach, jak przeczytałem w mailu i czytając, nuciłem sobie tam, wszystko pasowało do każdej nuty i, i wszystko pasowało, jeśli chodzi o e, jakby wymowę tego utworu. Miałem łzy w oczach, ze wzruszenia, że, uda, że, że coś takiego się wydarzyło, tak szybko i tak, tak wspaniale. Dobrze. Ja mam nadzieję, że to się przyjmuje jakoś ten utwór, chociaż jesteśmy bardzo zadowoleni z tego przyjęcia, przede wszystkim na koncertach, co jest niesamowite. Ale to mnie zdziwiło, że twój singiel wyszedł dokładnie miesiąc przed... Single Perfecto. To było troszeczkę, wiesz co, działanie yy, innego rodzaju, dlatego, że tamten singiel miał zapowiadać dokument o Marku Dudkiewiczu. Mówimy o utworze Jestem w drodze, który napisał Jasiuki Dawa i Marek Dudkiewicz i wydałem go pod swoim szczyldem i to miała być zapowiedź połączona z, z dokumentem o Marku Dudkiewiczu, Jolka pamięta. Niestety, zdarzyło się tak, jak czasami się to zdarza w połączonych pewnych działaniach, że dokument nie, nie, nie ukazał. Nie, on do, do tej pory nie wyszedł. A ten singiel służył tylko i wyłącznie temu, jakby tej promocji. No i on sobie, ale na szczęście świetnie również sobie poradził w Eterze i, i, i gdzieś tam trafił. Niestety, no, Dobrze. tak jak mówisz, Dobry, kanibalizacja. Zagra, zagrajmy i <śmiech> potem powiesz więcej. Dobrze. Brzuch. Przede mną piąta strona świata Prowadzi mnie logika snów A droga kręta i nieznana Co za zakrętem, kto to wie I ta ciekawość mną steruje i tam gdzie pociąg kończy wiek na jedną noc swój dom buduje jestem w drodze, jestem w drodze między północą a południem zimnym majem trudniem jestem w drodze, jestem w drodze do końca nie wiem co za oknem jaki krajobraz powie Cześć", pod jakim niebem takim oknom. jestem w drodze, jestem w drodze między północą Między chylem a górami, kubem a katowicami. Jestem w drodze Drogowskazy mylą tropy Coraz trudniej szlak wyśledzi Między północą a południem, zimnym majem, mokrym grudniem, jestem w drodze, jestem w drodze, między północą a Pomiędzy euro a złotówką, tanim piwem ciepłą wódką, jestem w drodze, jestem w drodze. Darek Kozakiewicz, Łukasz Drapała w studiu trójkowym. No więc tak, powiedzmy teraz o tym twoim utworze solowym. Powróćmy do tego filmu dokumentalnego. Czyli on nie powstał? On nie powstał. On powstaje, myślę, że ukaże się lada tydzień, może lada miesiąc. La, la tydzień, <śmiewanie> lada la tydzień, poniedzieli. Byle nie przy okazji drugiej premiery <śmiewanie> <śmiewanie> naszego kolejnego singla. Muszę tam ostrzeć chłopaków, żeby to się znowu nie kanibalizowało. Nie ja lubię te wszystkie utwory i jest mi trochę szkoda zawsze, jak dzieje się taka sytuacja, no bo jednak wkłada się w to wszystko serce i, i gdzieś tam przez to, przez to ginie. No ale nie, to był przypadek. Mam nadzieję, że tych przypadków więcej takich nie będzie. I cieszę się w ogóle, że, te, że, że ten pierwszy utwór miał swoją szansę, żeby gdzieś zaistnieć. No i liczba pi również... Yy, czyli jestem w drodze i liczba pi gdzieś tam czasami po dwójnie lecą. No trudno. Drodzy Państwo, obiecuję, obiecuję, że już będę bardziej uważał na tę sytuację w przyszłości, jeżeli, jeżeli ktoś byłby zainteresowany. Ale myślę, że ten, ten nie przeszkadza. <laughs> to nie mówisz, mówisz, bo ta karta druga poszła na wiesz... wiesz hmm. A czy znasz jeden z najważniejszych zespołów, tych pierwszych, i Dawy? KSU? Jasiaki Dawy, KSU. Jasiaki Jasia Dawy? Tak. E... Ym... Na M. Wiesz, co Boże, jaką ja mam teraz? się. No tak. O, o widzisz, <laughs> budyń w głowie się zrobił. A to inny zespół. Tak, tak, dokładnie. Ale nie, to też świetnie się współpracowało. Wspaniała, wspaniała taka produkcja. Wiesz, ja lubię w ogóle z, współpracować z taką kadrą, troszeczkę zawsze odrobinkę, że tak powiem, starszą ode mnie, bo tam taka, taka dojrzałość pracy jest inna i, i, i wiesz, i kwestie ego są inaczej poukładane. Dlatego chyba tak dobrze współpracujemy się z zespołem Perfekt, gdzie, gdzie tutaj i w busie, i na scenie, i wszędzie jakby to płynie zupełnie inaczej. A wiesz, co mnie najbardziej zaskoczyło w tym utworze? Że Ty w nim brzmiesz jak Markowski. Nie w tym Perfektowym. Naprawdę? Tak. To jest nieprawdopodobne. Tak, Wiesz co? Moim, moim zdaniem przynajmniej. Wiesz co, ja, ja tutaj, żeby też wyjaśnić pewne rzeczy, ja nigdy nie sądziłem, że... Ja dopiero gdzieś tam porównania jakieś do głosu Grześka Markowskiego oczywiście pojawiły się w momencie, kiedy pojawił się Perfekt. Nigdy wcześniej one się nie pojawiały, a prowadzę listę nazwisk, które gdzieś pojawiały się w różnych artykułach, do, czego mnie, do kogo mnie porównowano. Tak? Takie jest trzydzieści kilka nazwisk, a Grześka hmm. tam nie było do tej pory, więc to jest bardzo ciekawe. I wiesz co, ja bym nie, po... ja nie potrafię, nie umiem. Może gdzieś tam jakieś pojawiają się wiesz, takie... No... Męski rokowy wokal, no to nie jest jakaś taka mocno szeroka szuflada, żeby no. się gdzieś tam w niektórych dźwiękach znaleźć. Poza tym pokazałeś już parę możliwości swoich wokalnych w życiu. No, <śmiech> no, starałem się gdzieś tam i cały czas staram się, wiesz, bo cały czas się uczę tego śpiewania, bo ja się bardzo późno zacząłem uczyć śpiewania ja się, do, kilka lat temu dopiero zacząłem uczyć śpiewać, a śpiewam o, o, o, o dłuższego dosyć czasu, no jestem już po trzydziestce, więc, więc to jednak gdzieś tam płynie. Natomiast no. jeśli chodzi, wracając o te, o te barwy, no Grzesiek nawet prosił mnie, żeby pośrednio, żeby, żeby Grześka nie udawać. Ja powiedziałem, że ja bym nawet nie potrafił. No Tak, że są takie zespoły, które puszczają nowemu wokaliście wszystkie płyty i mówią, ucz się. No dajesz treć chociażby. Mają mm -hmm. takiego wokalistę, który naprawdę, jakby ktoś zamknął oczy przez koncert, to by myślał, że cały czas jest Knopfar. Więc, więc to jest to, co Nie, idziemy. to się w ogóle, to, w, w ogóle u mnie to się, to się kompletnie mija z celem, dlatego, że uważam, że że tutaj tutaj podglądanie i próbowanie naśladować kogokolwiek mija się kompletnie z celem. Uważam, że, że, że, że, że tak jak Łukasz na przykład jest bardzo kreatywnym wokalistą i w ogóle kreatywnym człowiekiem. E, e, więc tu chodziło, ja czasami pamiętam, jak niektórzy jak z naszych kolegów zwracali uwagę na przykład, że a bo Grzesiek śpiewał tak, albo tak, tak albo inaczej. Ja zawsze uważałem, że to są podpowiedzi, które zupełnie niepotrzebne. Mhm. Dlatego, że, że y, ty doskonale musisz być po prostu sobą. Wiesz, no, tak nie jak śpiewasz nie udawać. Tak jak śpiewasz, tak śpiewa, bo wtedy, wtedy nie, masz, nie masz, jakby, wiesz, trochę czegoś takiego. Co, co, co starać się gdzieś popnąć w jakąś inną stronę udawanie albo, albo poprawianie czegokolwiek. Albo smyczy. Albo, albo, albo smyczy, tak. Troszeczkę jakby na smyczy, to prawda. Tak? Ale jeszcze, że rozwinę to, wiesz, bo tutaj pewnie pojawi się jakaś myśl albo pytanie w, w, w głowie słuchacza. Ja podchodzę z wielkim szacunkiem do melodii i do utworów, które powstały yy, z Grześkiem. Nie staram się ich zmieniać. Staram się śpiewać dokładnie tak, jak one są. Oczywiście dodaję swoje ozdobniki, pojawia się moja barwa, moje serce, moja moja ale szacunek do tego utworu, który został napisany, bo przecież napisany został świetnie, obojętnie w kie, przez kogo i kiedy, no bo mamy tych utworów naprawdę bardzo dużo, jeśli chodzi o przeboje Perfektu. Troszkę by się znalazło. No właśnie, ta setlista, czasami mamy problem, żeby ją dobrze, dobrze sobie ułożyć. No tym bardziej, że, mieli, że większość Perfektu to są takie płyty The za każdym razem. <laughs> Dokładnie, <laughs> ale naprawdę tych utworów świetnych jest bardzo dużo i nawet tych, które nie były singlami, My sobie, ja sobie na przykład wynalazłem Miętowy Smak Dobrych Dni, czy tylko mnie Kołość, tak, tak. które są przepiękne, przecież włączamy je w, w repertuar bardzo często, ale staram się być e, tym, który przekazuje tę melodię i tę myśl, która została wymyślona tam w, kiedyś w studiu, żeby, żeby tego nie przekłamywać. I, i to chyba jest naj... i w ogóle czuję się w tym świetnie, tak jakby one trochę też były szyte po, po, pode mnie. Być może jest to jakiś przypadek, ale bardzo przyjemny. Zawsze na wspak, inaczej niż ty i ja. Nie tak biegnie ich szlak, nie tak ziema jak nasz. Tacy są, tacy chcą po swojemu być. A życie jest piękne, zbyt normalne pijani zwykłym dniem, a czasem wprost z nieziemskich sfer. Ludzie niepowszedni pchają ten świat pół kroku w przód. Ludzie powszedni, nieraz przywalą głową o. Takich samych nie ma po nie Ludzie nie poprzedni Bez nich by świat nudził się I cóż, że w ogniu słuch, Pomyli się noc i dzień Niech trwa chwila co ma Magię i moc i wdzięk Tacy są, tacy chcą, po swojemu być, a życie jest piękne, zbyt by normalnie żyć, raz pijani zwykłym dniem, a czasem wprost z nieziemskich sfer ludzie nie powszedni. Mają ten świat pół w przód. Ludzie nie poprzedni, Nieraz przywalą głową obróg Ludzie nie poprzedni, takich samych nie ma, po nie. Ludzie nie poprzedni, Będą poprzedni, Znakiem tych miejsc. chcą po swojemu trwać, a czasem znikną nagle tak. To jeszcze pytanie o koncerty. Tych koncertów... Trasa koncertowa dopiero jesienią chyba. I... <grym> <grym> no, to... <grym> tak, no, ale to no, no, wiesz bo tak się nam wydaje, no. że to jest tylko ta trasa koncertowa. My gramy w międzyczasie kilkadziesiąt koncertów, o których informujemy cały czas w na, naszych mediach społecznościowych, ale... Ale no jak się pojawią, oczywiście zapraszamy serdecznie wszystkich, ale te takie największe, najszersze koncerty, dłuższe niż zwykle nawet, mimo że naprawdę gramy czasami długie koncerty, pojawią się właśnie na trasie październikowej 45, kochaj mnie, 45 lat na świecie, 10 miast, 10 dużych miejsc i będą to koncerty szczególne, wyjątkowe. Być może pojawią się jacyś goście, których będziemy niebawem ogłaszać, więc to będzie naprawdę wyjątkowe święto. No 45 lat, tak jak wspominaliśmy mm. na początku, 45 lat będzie miał zespół, ja będę miał 45 lat już pewnie, <laughs> więc to brzmi zabawnie. No ale a prawda. najbliższe koncerty będą w Irlandii. 25 kwietnia i 26. I 26. Tak. 25 mamy Belfast, Belfast, a 26 Dublin. Tak, bo zdarza nam się Belfast. też jeździć na granicę i, i na zachód i na wschód. Byliśmy na Litwie przecież ostatnio. Więc generalnie my już mamy na swoim koncie kilkadziesiąt koncertów. Ja się nie spodziewałem, że będzie tak dużo tego wszystkiego, jak, jak, jak połączymy siły. Bo kto by się spodziewał, czy ktoś będzie tak naprawdę chętny. A okazało się, że jest. I koncerty wypadają nam bardzo, bardzo dobrze. My się czujemy świetnie emocjonalnie po tych koncertach, czyli dzieje się coś dobrego. Można się trochę tym pochwalić. Natomiast przed nami właśnie jeszcze w tym roku już chyba z 60, nie? Mamy zapisane w kalendarzu być może. może no ale coś przed takiego. nami przede wszystkim drugi singiel. No, no i właśnie. drugi, drugi singiel. I w maju. Planujemy w maju. Planujemy, tak. w maju. Tak, w pierwszej, chyba, chyba no w połowie maja mniej więcej ukaże się drugi, kolejny singiel. Wiem dokładnie, nie wiem, dlatego że jeszcze jest, jesteśmy jakby w fazie produkcji. Teraz mamy, mamy za chwilę dwa czy trzy dni nawet studia, tak. więc y, pracujemy nad tym. Są do zrobienia jeszcze poprawienia bębny. No myślę, że, że chyba jeszcze podejdzie Łukasz jeszcze no, raz do wokalu. Tak. Zwykle, zwykle za pierwszym razem mu się udaje, ale może teraz muszę za drugim razem udać. Ale wychodzi, naprawdę wydaje mi się, że nam się bardzo podoba ten drugi singiel. Będzie bardziej energetyczny niż liczba pi. Także liczymy na to, że się spodoba. I, jest i ma, też, tak. ma też bardzo dobry tekst. Tak. Że... Czy znowu duet Kozakiewicz-Cygan? Nie, tym no. razem nie. Tym razem nie, ale to zdradzimy. razem na szczęście. Zdradzimy to, jak się wszystko już pojawi. Lepiej już mówić tak, jak już mamy ustalone daty. Będzie to bardzo miła niespodzianka, myślę, również dla słuchaczy. Ja bym naprawdę chciał, żeby ktoś silny pisał piosenki w tej chwili. Ale robisz to świetnie, więc po co? Darek, znowu zaczynasz, znowu zaczynasz i znowu przyjedziesz na śniadanie i się okaże, że wszystko jest w porządku. A propos śniadań, to coś, kiedy tylko śniadania mogliśmy jeść w domu. Poprzez życia ciągłych trudów Człowiek biegnie jak szalony A tu ciągle są problemy Część prawdziwych, część zmyślonych I tak czasem sobie myślisz Po co wszystko, na co to, to Zapominasz wszak o jednym, aby nie być idiotą. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu nic złego w trudnym czasie nie trafiło się nikomu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. ostańmy w domu. Zostańmy w domu. <laughs> ale Dobry. mi zrobiłaś niespodziankę, naprawdę remarz. To Kuba napisał tak do tego? Tak, kur, posłuchaj, to było dosłownie tak. Kuba do mnie zadzwonił i myślę, że wiesz, co wypadałoby, wypadałoby naprawdę, bo, bo wiesz, to no, ludzi są przejazienni, żeby trochę zachęcić ich do życia. No, no dobrze, ale co mam zrobić? No napisz, napisz jakiś numer. ja myślę, no, no mogę zrobić, ale tekst, to na pewno nie Dobra, to posłuchaj. Ja napiszę tekst. Za 10 minut Kuba wysłał tekst do mnie i ja za kolejne 10 minut wysłałem mu to, co usłys usłyszeliśmy. Patrz. To trwało dosłownie 20 minut. Niesamowita historia. No przepiękna. Hmm. To prawda. Widzisz? One take. To też one take. <śmiech> Naprawdę. No to a propos zostanie w domu, to święta przed nami. Tak. Jak spędzacie święta? No ja nie zostaję w domu. Ja, ja wylatuję z całą rodziną za granicę. I, i mam. Ja mam takie coś, że raz na dwa lata, raz na półtora roku mam urlop. Czyli mam te 10 bądź kilkanaście dni wolnych od koncertowania, nagrań i tak dalej. I akurat zdarzyło się, że, że te kilkanaście dni wypada teraz. Więc to była bardzo szybka decyzja kilka dni temu, co robimy. Mogliśmy zostać w domu, mogliśmy sobie popracować dalej nad tymi rzeczami, ale stwierdziłem, że to jest, jeżeli to jest jedyna okazja, aby odpocząć, to zabieramy dzieci, zabieramy teściów. I lecimy sobie wszyscy razem wypocząć i może, może to nam dobrze zrobi. Ja, ja nie lubię świąt. Powiem <śmiech> <śmiech> nie może popularnie Nie lubię. Nie lubię, dlatego że, że wiesz, w moim życiu po prostu były tak zwane te rozłamy rodzinne. Mm -hmm. W związku z tym nigdy nie wiadomo było, który dom właściwie jest mi bliższy. Czy ten, czy drugi, czy trzeci. Tak, się, tak, tak po prostu było. I ja nigdy specjalnie nie lubiłem tych świąt, dlatego, że to było dla mnie ogromne obciążenie. I jak, i jakby rodzina była duża mhm. i by, byliśmy mali, no to rzeczywiście święta zawsze każde były, były czymś wspaniałym. A już później, jak człowiek dorósł, to one tylko budziły u mnie pewne takie refleksje takiego czegoś, co się może nie udało. No dobrze, ale to zadam pytanie trywialne po prostu. Taki, taka rzecz, której na stole w święto nie może zabraknąć? Wielkiej nocy? Wielkiej nocy, czego nie możesz zabraknąć? Bo nie nie mów w Nie, nie, nie. Wiesz co, ja powiem to ze swojej tylko stricte perspektywy, która mnie bardzo cieszy, jeśli chodzi o, o to, co mam obecnie. Nie zawsze tak było, ale jeżeli jesteśmy w takim poważnym tonie, to, to ja powiem też trywialnie, ja, ja powiem o miłości. Bo, bo w moim życiu okazała się miłość e, tak ważna i, i tak istotna i tak odmieniająca, tak uzdrawiająca. E, w, wszystkie frustracje i wiesz, jakieś takie, takie, jakieś deficyty w człowieku, że ja się cieszę na te święta właśnie dlatego, mimo że ja, u mnie też jest sytuacja, wiesz, częściowo rozbita i, i, i, i, i, i, i tęsknię, czasami, jak nie jest moja kolej. E, jako ojca mm -hmm. Mm -hmm. I, i teraz też tak jest, że to też nie jest do końca takie cudowne, bo chciałbym, żeby był, byli wszyscy, ale wszystkich, wszystkich nie będzie, ale czuję miłość I, i wiesz, i wtedy jesteśmy razem, wtedy nie pracujemy, wtedy odkładamy telefony, yy, oglądamy kolegów w telewizji, bo że czasami tam musimy podskoczyć na jakichś poranek <laughs> jak na ostatnich świętach ale, ale to jest takie, takie ważne, istotne dla mnie i, i mam nadzieję, że tak będzie zawsze. I poza tym, drodzy państwo, jeżeli w, tej, w, tej, w tym tutaj to nie jesteśmy, to ja państwu tego życzę. E, bo, bo odkrycie miłości jest czymś rewolucyjnym w organizmie każdego człowieka i, odkrycie, i odkrywanie jej na nowo jest czymś, co, co zmienia wszystko, a naprawdę, naprawdę mocno tego wszyscy potrzebujemy. Jak terapii. To mimo wszystko. Wesołych. No. Jak będę nieważne, no. wesołego czasu w każdym no, razie. Oczywiście, tak, tak, tak. To, to jest to najważniejsze. Tak. Wesołego, refleksyjnego, no. bliskiego. To są ważne rzeczy. Darek Kozakiewicz, szukasz dropała. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo dziękuję. Serdecznie. A gdy przyjdzie mój czas, gdy pokryję mierca, usiądź przy mnie tuż, tuż bym mógł z tobą być sam usiądź blisko po na narywi słów jak zonki i opowiedz nasz film bym go przeżyć mógł znów Tarek Kozakiewicz i Łukasz Drapała byli gośćmi Nocnej Polski, więc teraz wiemy, jaka historia otwiera się przed Perfektem i Łukaszem Drapałą. I jeszcze przy piosence Perfektu pozostaniemy, ale to będzie piosenka, którą zaśpiewa Dorota Miśkiewicz. Wyspa, drzewo, zamek. Po chłopaku Wyspa mi została Dziesięć kroków długa Z piasku była cała Przywoziłam ziemię Podkradaną z pola Chciałam ją ożywić Przecież była moja Wreszcie siałam traktą Zbudowałam sobie na wysokiej skale Niebosiężny zamek w słońcu śni wspaniale w zamek ten włożyłam Wszystkie oszczędności By się czuć bezpiecznie Wota Miśkiewicz i Wyspa Drzewo Zamek. A przez jeszcze chwil parę piosenki z drugiej ręki, czyli utwory, które towarzyszyły nam w Trójce przez ostatnich no, ponad 30 lat, ale dziś będą w wersjach wykonywanych przez zupełnie innych artystów, chociaż świetnie państwu znanych. Bo za chwilę Lady Punk w trzech piosenkach, a właściwie Lady Punk i przyjaciele, bo będzie Katarzyna Kowalska, będzie Lechia Narka i będzie Nosowska.